o tobie myślę robię fap, fap, fap Przy pomocy moich silnych łap, łap, łap W muzyki rap, rap, rap o, Słucharska piosenka, będziesz miał wejściółkę Z tej strony, ambasadorze, wy jesteście zajebistymi słuchaczami podcastu gry na serio. To jest odcinek numer 29. 29 więcej niż 29 tygodni jesteśmy z wami. Jak wiesz. <grym> Zdecydowanie Więc Niedługo będzie rok, tak? Macie? No, no, no widzisz? musimy zrobić jakiś imprezę z tej okazji, co? Najebiemy się. <grym> to jest dobry pomysł. No <grym> ale ze słuchaczami się najebiemy? Najebiemy się i nagramy podcast. No. Ej, to jest dobry pomysł. Możemy tak zrobić, kurde, to, to... w sumie. Możemy nagrać jest, odcinek ze na jebanie. Dobrze, zrobimy tak kiedyś. Kiedyś? <śmiany> Za jakiś rok. Za <śmiany> <w> jakiś rok. <śmiany> może się uda, ale to by, połączylibyśmy e, przyjemne. Tak, spożyteczny. <śmiany> no, e, po mojej prawej stronie, nie wiem, czy to słychać, ale chyba nie, jest Maciej. Cześć. Po lewej mojej stronie jest niezastąpiony Radolf. Jo. <śmiany> który jak zwykle... Przejmie ten podcast. No, no. Radolf mi powiedział, że przejmuje ten podcast, wypierdalać. To, to, to jest moja ostatnia wejściówka, bo później wszystkim tym będzie się zajmował Radom. Mhm. Wszystkim wszystkim ten... Nie, jeszcze ten... 30 jest twój. 30 jest mój, ale później jest czas Radolfa. No jak wiesz, kończy się e, czas ryb, nie? To wchodzimy w nowy znak Zodiaku, nowa era. Skończył się, raz będzie era Radolfa. Blankguard. <laughs> Blank no, e era hiszpańskiego rapu odeszła. <śmiewa> Wejdzie era blind guardian. E Fishmaster, tak? Nie, to nie tak. To nie. No dobra. Fishmaster no. było spoko. No było spoko. Dobra, nie było Dobra, jedziemy, newsy. Maciej, newsy, ty pierwszy. Aha. Newsy. Będziemy ale... rozmawiać o newsach, bo Zaskoczyłeś mnie trochę. Bo z części organizacyjnej to... nie mamy nic, wszystko to... dobrze idzie. <laughs> wszystko dobrze idzie, nie? <laughs> to bardzo dobre. Maciek znowu miał srakę i wstawił komentarze z Face'a, nie wiem dlaczego. E, no dobra. No, wstawiłem, wiesz, bo pomyślałem sobie, że... Facebook jest teraz modny. <laughs> tak. to są kurde. Ten Facebook jest taki modny i tak się wszyscy kurde logują tym Facebookiem i nawet Bartek już ma, Bartek strasznie długo nie miał, dopiero tydzień temu założył. Tak, Mam. założył mi Maciek. Wcześniej mu prowadziła mama ale Ambasadora. Mama. mama, mama mm. El Ambasadora. ja jej mówiłem, żeby wstawiała linki, nie wiem, jeśli jakimś studem zobaczyliście tam przepisy na ciastka, to nie jest moja, to wszystko <grym> moja mama robiła, <grym> więc nie chcę. Dobra, Maciek, co masz? No ja zacznę od takiego newsa, który najłatwiej jest mi e, poruszyć Tak, to. I, i, I to będzie bardzo krótki news, więc możesz już się przygotować ze swoim. Okej. Okay, Diablo na inferno padło, na hardkorze. Nikogo. Nikogo to, więc e, powiem tylko, że zajęło to 20 minut goście, którzy to, tego dokonali są. A, no moim zdaniem trochę dość mocno zjebani. <laughs> No, ale to Na jest... pewno nie mieli seksu przez ostatnie jakieś miesiące. Dokładnie. Bo wcześniej op opracowywali plany przed tym zanim gra wyszła. Myślę, że, myślę że tak, ale ten stary zacząłem właśnie tak rozkwiniać, jak oni to w ogóle zrobili, nie? I ile czasu poświęcili. Czy... Myślę, że oni chyba od początku już grali na ten kapko, że jak ta gra wyszła, nawet nie, nie trudzili się, żeby przejść na, na normalnym poziomie. No mniejsza z tym z takich jeszcze newsów mniejszy. Nie wiem, czy by widzieliście ten trailer gry Steel Battalion Heavy Widziałeś? Mm, to jest ten szrot tak? straszny? Szrot? Tak, e, 3 na 10 w jednym tak, i, i jeden na 10. Tak, czałgu. Czałgu. tak, tak, i co tak. Widziałeś Tak, widziałem. Ja nie widziałem traileru. Wiem, że gra jest shortowa, więc nie oglądałem traileru. No właśnie trailer jest dobry i chciałem A. powiedzieć, że newsem jest to, że trailer jest dobry, A, ale wiadomo, to jest tak jak z filmami, nie? Że trailer jest dobry, bo pokazuje innego się go montował, Tak. W każdym razie pokazuje to jak, jak można by było fajnie wykorzystać Kinecta Ponieważ tam jakby cały trailer skupia się wokół tego, że siedzi sobie goście taki Radolf Nie, maniak gier komputerowych, wideo Radolf, No Radolf Siedzi Definitywnie Definitywnie No i siedzi sobie na kanapie, nie, trzyma pada w ręku i napierdala tym czołgiem Ale załóżmy w pewnym momencie chcesz wyjrzeć w tym czołgu, nie wiem, przez jakiś tam peryferyjny. To jest mech, kurwa Czołg, kurwa, czołgiem ewidentnie jedzie. Kurwa, co za Albo szrot. wygląda jak czołg, nie? Co za Gra z czołgami. Kto to gra w grę z w czołgami? Mech, który wygląda jak czołgiem. Wszyscy, co grają w Battlefielda. I w ta World of Tanks jest No jest taki coś szrot. takiego, to jest no, dopiero tyrogu. mój Boże. A, dobra, mniejsza z tym, nie? I jakby jest taki mechanizm pokazany, że gościu... Całą grę obsługuje praktycznie padem, nie, ale niektóre czynności wykonujesz właśnie tym Kinectem, typu nie wiem, chcesz wyjrzeć przez, e, Albo przez ten dach, to możesz sobie jakby ręką, wyjść się podciągnąć, nie, i ta postać mhm. wychodzi. I tak się pomyślałem, że to jest w sumie całkiem e, spoko pomysł, nie, i chyba ta, w taką stronę to powinno iść. Ale to nie działa dobrze. <laughs> ale właśnie, ale to do końca dobrze I nie i działa. I samo, co wiem, sterowanie padem jest samo w sobie zjebane. Czyli nie dość, że jest... No tak, ale mówię o samym pomyśle, nie, że pomysł no. jest jakby okej. Okay. Z takich jeszcze większych chyba niosów, tylko nie wiem czy to To był jest... większy nios zdecydowanie. Nie, no, no to nie. No. O, to, to była łamiąca wiadomość. Łamiąca, no to była łamiąca. No teraz A... będzie łamiąca wiadomość, teraz bo wejdzie. ja widzę co ty masz tam ustawione w człowieku. No, no. ale no. mówisz o Lost Winds? Co? co? Nie, dobra, okej, okay, to... Co to są, to... stracone wiatry? Stracone wiatry, to taka gierka z Nintendo Wii, kojarzysz? Albo z ds -a. Na pewno nie. No to dobrze. Na pewno nie wyszła. Wyszła no, na iOS. Teraz. Rado, my znamy takie? Nie. A, nie, nie znacie. No dobra, o to właśnie się Los. wypowiedzieli. Właśnie się, właśnie się wypowiedzieli profesjonaliści, którzy tworzyli Co? największy serwis o grach na Nintendo DS. <laughs> świetnie, świetnie. I to było w czasach, kiedy ja nie pracowałem w tym serwisie. <laughs> Bardzo dobre Nie no, z takich chyba największych wniosków, które w ogóle pojawiły się w tym tygodniu moim zdaniem, jest e, info na temat tego, co ty też masz odpalone, czyli... Ja pierdolę, mogę sterować iPadem nosem. E, czyli właśnie, czyli Microsoft e, Surface. E, to jest jak surfująca twarz. Tak. I kurde, nie wiem, co o tym sądzicie, tak. co, bo pewnie Radolf to oczywiście był na konferencji. Radolf był tak, w pierwszym rzędzie ze swoim HTC. No. Szpiegowa. Szpiegowa dla Androida, dla Google. No Radów co tam powiesz, bo ty najwięcej, jak zwykle, wyrywasz się. No przecież, wyrywam, strasznie. No to Radom, powiedz. No powiedz coś, znaczy, tutaj masz ciągawkę, zobacz. No widzę, ale czy my nie wiem, czy mi tam potrzebne z ale nawet nie wiem, co mam powiedzieć. No w sumie jest pom pomysł jest spoko, tylko zobaczymy, jak to wszystko i tak wyjdzie w praktyce. No, <śmiech> no <pusty. śmiech> Radof... Ale on ma po prostu takie odpowiedzi, stary, jakby całe życie na wywiady do telewizji chodzi, Albo był... <śmiech> <śmiech> Bo był najlepszym PR-owcem. No... spoko, nie? Ale teraz ciężko, coś się wypowiadasz o tym no kawał... tak naprawdę, zobaczcie. No, o! to tutaj no, wchodzi. No, no, Amazing no, jest. wiemy tak. kolejny jakiś tablet, tak naprawdę. Ale wszystko się rozbije o to, jak, jak, jak on będzie funkcjonował później. Bo na razie, no co, no wiemy, że będzie miał... E, będą dwie wersje. E, jedna słabsza z e, Windowsem RT, tak? Coś takiego. No, no. Druga z Windows 8. Oba są z Windows 8. E, no, ale no, chodzi o taki rozwój pełnym, no, tak? Pełnym Windowsem. I To jest chodziło. rozluźniana nazwa. Bo, bo to Wynim jest ciekawe, tego. bo... Ten Windows RT tak, tak naprawdę jest pełnym Windowsem, tylko po prostu działa więc na innej, Nie, Rę. działa na innej architekturze, czyli mhm. nie masz procesora Intela, tylko RM no mhm. ARM. I to jest, jest tak naprawdę z takich, jak już mam się wypowiadać, jakoś tam. O, Maciek specjalistyczny. Panie, ja to powiem co ja myślę, panie. No więc to jest to jest chyba tak naprawdę największa różnica i to jest ten szczegół, który może jakoś zaważyć o tym, czy to wypali czy to nie To znaczy, bo że na tym Ale... Programowanie może nie być kompatybilne, nie? Są dwiema wersjami Są... I... Dokładnie, no czyli Office'a, który jest na wersję tą 8 zwykłą, nie zainstalujesz no. na wersji RT No tak no, I jeśli chodzi tak. o aplikacje, w przy... aplikacje takie, stick, te tabletowe, mobilne, nie? Mm. No to nie ma problemu, bo one pewnie będą kompilowane po prostu na dwie wersje mm -hmm. Mm -hmm. Ale jak wyobrazić sobie, łatwo sobie to wyobrazić, to Photoshop nie skompilują specjalnie na wersję RT, bo się nikomu nie będzie opłacało. A cały bair polega z tym tabletem tak naprawdę na tym, że on działa jak normalny PC, mm. Czyli masz tutaj tej ikonki, naciskasz się w pewnym momencie desktop i odpalać się. Pulpit, pulpit, a jest Control AlDR No bardzo, no jest, to, że bo, działał, bo jest, że masz klawiaturę. klawiaturę nie? no wiem, że.. I z tymi kwiaturami w sumie fajne bo o tym chciałem no. powiedzieć, powiedzieć, nie dowiedzieć. Y... Ta, ta z gładzikiem jest fajna, no, ale. Powiem, są z tak? To tak ja nie a znaczy nie, nie miały nie, nie się tym również że jedna miała być właśnie nie, taka twarda się, i Ona się różni a... się, One się różnią tym, że jedna jest całkowicie płaska Aha. i klawiatura jest dotykowa no. jakby tak, że po prostu dotykasz tej okładki i no. tam są na niej no, no, wyrysowane no, no, klawisze, no. a, taki... a druga ma takie z tym, e, Jezus, jak to się nazywa, ten opór taki, nie? No, no, no taki klik, <laughs> klik, nie? klikaczami. No. Ale obie okładki mają normalny touchpad z dwoma guzikami myszki, tam lewym prawym. I mają też fajną funkcję tego typu, że jak ją podwiniesz, tak jak jest tutaj, tylko tak jak cover Tak jak smartcover do tyłu, nie? Tak jakbyś podłożył okładkę pod spód, to ta klawiatura się automatycznie wyłącza i nic nie działa. Nie, nie wygrywa. Mają wbudowany jakiś tam romek. A czy będzie można podłączyć klawiaturę pod USB? Tak. Czy będzie Bluetooth? Jest Bluetooth. To dobrze, no, to, z, te, bo te... z tego co ja oglądałam jeszcze dzisiaj, dzisiaj, bo wczoraj e, była jeszcze konferencja Windows Phone 8 mm. e, zapowiedzieli, to Microsoft wprowadza naprawdę duże zmiany i wszystkie, wszystkie Windowsy z numerkiem 8 będą działały na tym samym jądrze Mm -hmm. Czyli nawet aplikacje na telefon będą pisane w tym samym języku, który jest na desktopie. Mm -hmm. o, no, Rado, coś chciał to... powiedzieć? Nie, w sumie nie wiem, co się chciałem powiedzieć. Aha. A, że jeszcze będą jakieś chyba takie, trochę bardziej m, różnice w stylu, chyba, nie wiem, ten RT będzie miał USB 2.0, a USB 8. Tutaj nie wiem, zresztą, on takiego... będzie na pewno cieńszy. Na pewno cieńszy i na pewno będzie trochę słabszy. Mm -hmm. a, natomiast, właśnie to, co jest ciekawe, to w tym e, zwykłym tablecie, tym z 8 Pro macie i piątkę. <grych> no, to urodzeniowa. No, więc macie normalny procesor, nie? I mhm. jak sobie No, no montowanie masz... filmów byłoby Wie... spoko na tym, na przykład. No wiesz, no w, w trasie, czy jak gdzieś jesteś i nie mhm. masz dostępu do kompa, to możesz coś na tym normalnego zrobić, No ale wiesz... dotykowy no. interfejs może być ciekawy przy takim w pracy. No, jak sobie popatrzysz znaczy... na tego iPada, którego ty masz, czy, czy którego ja mam, to to są fajne gadżety, nie? Można sobie mm -hmm. poprzeglądać neta, poczytać newsy, obejrzeć film Ale tak naprawdę jakbyś miał, nie wiem, napisać na nim książkę Bądź albo... Oj, śpierdalaj! Nie da rady! Próbowałem mm. napisać dwie strony maszynopisu Nie, no ja napisałem dwie strony maszynopisu, ale było ciężko było A powiem, powiem więcej, e, pisałem na tej klawiaturze bezprzewodowej, którą sobie Aha. podwiałem do niego Mimo tego, że wiesz, dobrze się pisze na tej mhm. bezprzewodowej klawiaturze To jakby sama edycja, nie? Nawet po no, grubie, jest straszne. To jest kurwa katorga, katorga. Więc jak wyobrazić sobie, że masz tablet, na którym odpalasz normalnego Worda Podpinasz mhm. kurwa normalną myszkę, albo masz normalny touchpad, którym to normalnie obsługujesz Albo rysik no, tak, no, no właśnie, rysik... a i jeszcze jest specjalny rysik do tego mhm. w rysi. No właśnie też nie powiem. Znaczy jest specjalny. Yy, nie mam pojęcia, ale obcecie po z tego rysi. typu, z tego co ja widziałem, to on działa po prostu w ten sposób, że w tym systemie Pro mhm. e, powiedzmy odpalasz sobie one, albo jakąś inną stronę, albo jakiś dokument, i na każdym dokumencie możesz dodawać swoje notatki mhm. tym rysikiem, mhm. czyli a, możesz spoko. jakby bazgrać po wszystkim, nie? No bo mhm. rysik jest spoko generalnie. W sensie do bazgrania takiego, bo baz gra... Generalnie napisać no, też się no. nie da. Mhm. No. Paluchem trudno się um. pisać. Cokolwiek, bo rysuje na no. ipadzie, tylko Rzez... takie większe wzory. Dobra. Dobra, jeszcze a propos tego no to jedyna rzecz, która w sumie byłaby jeszcze ciekawa, to czas pracy. O, czas właśnie. pracy i no, bo... ja się zacząłem zastanawiać. Nawet no, jednym, nie, bo miałem ten telefon z Windowsem phone. Mhm. i kurde, no wszystko jest jakby spoko, nie? Są gry, są jakieś tam programy. Tyle tylko, że Apple i nawet Google przyzwyczaiło nas do pewnych cen I no. Nie wiem, czy wy widzieliście, teraz jest w Android Markecie promocja na GTA trójkę Kosztuje 4 złote No to też taka sama promocja była właśnie na iOS Na iOS, na iOS dobra Ile kosztuje Angry Birds na Windows Phone? No nie wiem, na no, dyszka Dokładnie, ile kosztuje na iOS? -a? 4 zł. Mhm. I teraz jak sobie wyobrazisz, że jest ten sklep, nie? Windows Store i tam będą te gówniane aplikacje i one będą ko kosztowały cztery razy tyle no tak. to ten sprzęt się po prostu nie opłaci A Dobra, prostu... można piracić to jest Windows! <głos> no właśnie widzisz, nie do końca, nie, bo no myślę, wiem, że w jakiś sposób za... te rzeczy ze sklepu oni Będzie zabezpieczą w nie? wszystko A skupiało. jak masz wersję ARM to nie, nie masz softu, którym chciałbyś piracić, bo jest jakiś nawet problem z tym pieprzonym Office'em i oni Offisa do tej wersji RT właśnie dodają preinstalowanego mm -hmm. także każdy komp jest z Office'em wtedy w cenie więc o, dobra. No zobaczymy jak to będzie wyglądało ma fajną rozdzielczość a no, i właśnie też widziałem, że to jest też ciekawe, można to normalnie podpiąć do normalnego monitora i full no HD. no jest z HDMI, tak widzę I... I... I... i wiem z tego, dobra, a jaka cena? coś wiesz o jak? tym? ma kosztować tyle, jak, tak jak iPad to będzie, czyli ma być... Ale to mówisz o tej full. Właśnie nie wiem, stary. I myślę, że ta wersja... I nie ma wersji 3G? Nie, nie widziałem tego, żeby to było z 3G. Ale chyba nie. Chyba, chyba nie. nie. I szczerze mówiąc... E... Może w Stanach kogoś... 3G? 3G. Mhm. Ale u nas... No z siepałkę trochę, no. No niestety, jeśli ktoś mi mówi, że opyla się kupić iPada, to znaczy... tam 4G i dopłacić za to, załóżmy, nie wiem... Tysiąc złotych. Ale to 4G to nie, zupełnie, odpada. No wiesz, jakby w tym nowym iPadzie nie masz już innego, tak? Masz pseudo to 4G, no tak, tak? No, no, no. no więc a zawsze dopłacało się tyle samo, więc dopłacasz za funkcjonalność, z której skorzystasz w mieście. No. Bo tylko tam jest, ja sobie nie wyobrażam sytuacji tego typu, że jedziesz autobusem i napędzasz mm -hmm. na iPadzie neta, bo to jest kurde samobójstwo po prostu. Mm -hmm. Można się płacić. No. <głos> no, nie się bo, ale no się się zawsze mi ucieka. No. Nie wiem. A, premiera, tak? Bo słyszałem, że. E, ma... Czyli ceny około 3000? Dwójki. Od dwójki myślę się zacząć. okej. Okay. Wiesz, starej, tego... Bo jeśli będzie wyższa niż iPad, to nie, nie ma, nie nie ma się. Nie no. ma Dokupujesz do tego tą klawiaturę. To, co jest jeszcze fajne, to jakby nie musisz kupować klawiatury, żeby mieć tą podstawkę. Nie wiem, czy widzieliście No to, tam? która jest zysowana z tyłu. I w, jakby ka w każdym jest ta budowa, która się podnosi. E... Jeszcze ma kamery, tak? Tak, no, to jest standard, nie? No. Generalnie mam takie wrażenie, że Microsoft chyba zrobił to, czego Google'owi się nie udało od momentu jak pokazał te swoje tam, tablety, tak, ten całego Androida na tablety. Mhm. Czyli zrobił tak naprawdę, kurde, całkiem niezły produkt, nie? Mhm. Bo to sprawia wrażenie, że to będzie działało. No, na razie I w ten wrażenie. sposób. oni wy, oni.. oni, oni... A tak, oni, się już, mocno, już... oni się mocno powołują na to, co, co zrobili z Xboxem, jakby nie, i ten produkt działa. No, bo na zrozumieli, że hardware współpracuje tylko dobrze, jeśli jest podpisany na jego software. Dokładnie. Na, czyli idą z drogą Apple. Tak. Dokładnie. Znowu, I stary, znowu, i stary. I tak sobie pomyślałem, że. Y tym krokiem, nie? jak oni pokazali ten swój tablet, to tak naprawdę wymietli po prostu 3-4 tego rynku, gdzie tam się Samsung, nie inni producenci już silili, że wypuszczą jakiś tablet z tym Windowsem. To już nie ma sensu po prostu, bo on no. nigdy nie będzie tak działał jak ten sprzęt od Microsoftu. Mhm. No. Więc już mają tak naprawdę na, na tablet ze swoim systemem monopol, z miejsca. Więc to jest akurat fajne i myślę, że to będzie dobrze działało. No, tylko musi być dobra cena, dobry czas i dobre aplikacje. No takie trzy. Dobra, a jak to wpłynie na tym, czym się zajmujemy na co dzień, czyli granie? Coś. Ja, wiem, też... na, ja wiem, na przykład, że chyba można będzie podłączyć Pada do Xboxa 360. Mam ja taką tak. nadzieję, myślę, że. Ja bym, gdzieś miś minął. Gdzieś news. To by było Niestety fajne. Teren. Wiem, że e, ja sobie na kompie zainstalowałem tego Windowsa 8, jakąś tam preview release, nie, czy coś takiego. E, wiem, że no, tam jest właśnie ten cały Xbox Live. Mm -hmm. i gierki arcade'owe wszystkie chyba chodzą te same mm -hmm. e... Czyli na pewno będzie ta aplikacja do Xboxa, tak? Tak, I... no to jest na 100% mm -hmm. I te mniejsze gierki Będą te mniejsze gierki I teraz powstaje pytanie, tak? czy na wersję Windows 8 Pro nie? Mm -hmm. na tym tablecie pojawią się też mocniejsze tytuły Bo moim zdaniem spokojnie mogłyby się pojawić gry mm -hmm. Xboxowe Gdyby pad. Gdyby można było podłączyć pada, albo by... gdyby były jakby jakoś tam dostosowywane do tego, nie? No ja nie mówię co tam o Gilsach, nie? Ale. No, wyobrażam sobie, że jest to możliwe, tak? Bo jakby Które sprzętowo ten, ten tablet myślę dałby radę. No nie? jesteśmy 5 lat po premierze Xboxa, no, 7 no, lat po premierze no, Xboxa, e, więc. No. To było bardzo ciekawe i bardzo ekscytujące. No to Na razie, można też ten.. Myślę, monitor sytuację, że jedziesz pociągiem w górę. Mm. Zabierasz tablet, który ma tą zasraną podstawkę, nie musisz nic już do niego dokupować. Mm. Bierzesz tylko ze sobą pada, nie? No I masz normalną konsolę. To by było spoko. Nie wierzysz takiej, nie wiem, żeby kojarzycie, jak ludzie robili kurwa takie przebudówki, nie? Typu walisce, kurwa, no. przedałeś Xbox jak laptop, kurwa. No było coś takiego. No że nada, kurwa, Jest tego To że nada. I to, to by, było to by spoko, fajnie działało. Ale.. No... No, by było I jeszcze to, co mówiliśmy tydzień temu o smart glass, tak? W połączeniu z. Właśnie, z... nie? I tydzień wcześniej pokazują smart glass. A później pokazują audio. tablet, na A którym audio. możecie to super sobie no, ogarnąć. Na 100% to będzie to miało. No, więc. Ja, Spoko, ja, ja, się ja się jestem robi? ciekawy, no ja ja się myślę, jestem no, ciekawy. Ja no. też czekam. I jakby to wyszło i okazało się, że. Pierwsze recenzje są jakieś tam dobre. Tak, I by było w dobrej sam, cenie, to idziemy do sklepu. No to mógłbym sprzedać tego swojego iPada i kupić tam. Hmm? bo jest spoko, obiektywnie to... na to patrząc, więcej na tym narzędziu zrobić. Tak samo no. więcej zrobić na tablecie z Windowsem 8 niż na tablecie z Androidem, gdzie masz też jakby substytuty prawdziwych aplikacji. Nie? No. Tam mhm. masz, prawda, transformera, gdzie podłączasz myszkę, masz klawiaturkę. Ja nie wiem, czy wy widzieliście to, nie? Ten, ten tablet, ale ten no. tablet nadal jest gówniany po prostu na maksa no. mhm. I tu mhm. mam takie wrażenie, mhm. że oni tak naprawdę przemyśleli, no to jest taki moim zdaniem news, nie wiem, no, nawet tygodnia bym powiedział no. Tylko niech wrzucą po prostu dobrą baterię, no żeby to po prostu trzymało No 10 godzin musi minimum no. trzymać, bo tak jest już żeby standard Żeby to nie padało nie? gdzieś po 5 czy tam 6 godzin no. Albo żeby nie trzymało tak jak wita ja. Vita, albo, albo pad, smartfony, albo. Pad do Nintendo Wii no. U. No więc, więc. Gdzie się jedzie, jakie ja miałem iPhone na 3G, to jakie jechałem do pracy pół godziny, to mi się 3 czwarte baterii w ogóle potrafiło wyjazd skończyć. Cool story. No, cool no story i wyższe aplikacje były w miarę cenowo odpowiednie. No albo... myślę, że to będzie tak naprawdę najważniejsze, bo. Kurde, nawet tak jakby Bartek miał teraz zrezygnować i sprzedać tego swojego iPada za dwójkę. A, to już masz kilka aplikacji, za które zapłaciłeś, nie? No. I teraz jakby każda osoba sobie kalkuluje, nie? Hmm. Dobra, kupiłem Reader'a, za 12 zł, chuj z nim, nie? Jeszcze kupię sobie jakiś tam czytnik, nie? Hmm. Ale robi ci się Reader, kolejna gra, kolejna hmm. I potem się okazuje, ej, stare, są te same aplikacje, nie? Ty patrzysz, a ta aplikacja jest 4 razy, kurwa, droższa No I nie to można ci... tego nawet przenieść, jakoś no, coś No, takiego. to ci ręce opadają No, tak to Jak też... ja zobaczyłem, że Angry Birds y kosztują 16 zł to mi ręce opadły po prostu Bo ta gra nie jest tyle warta po prostu mm -hmm. To jest gra, w którą się pogra raz na pół no roku tak. Dla zabicia nudy już, ale takiej cholernej No, oporowej kiedy już nie masz nic innego do no. wyboru zostać Anger Percy. Dokładnie, dokładnie. Dobra, Bartek, ja jeszcze mam odnośnie Microsoftu to co napisałem na, na moim fanpage'u. Oh. odnośnie tego, że Microsoft po 7 latach zatrudnili ludzie z Microsoftu zatrudnili jakiegoś geniusza, który stwierdził, że nasz pomysł z, z któregoś tam podcastu o tym, że bookty Gamers Kara powinny być przerzucane na nagrody a, to widziałem, to widziałem. Naprawdę? Tak, tak, tak, ale to prowadzą Tak naprawdę? ale haczyk jest taki, że ten, to jest ten system nagród działa już od jakiegoś czasu, trudno mi powiedzieć około powiedzmy, że dwóch lat, mhm. tylko że jest dostępny tylko w stanach. I Aha. najprawdopodobniej na tych kontach europejskich albo po prostu polskich. Polska to jest w ogóle w totalnej dupie, jeśli chodzi nawet jeśli porównując je z innymi y, możliwościami mhm. ludzi, którzy założyli sobie konta w innych krajach. Więc jest totalnie dupy, więc możliwe, że to się nie stanie. Eee, Trudno, jeszcze. To jest dopiero jakiś newsik taki, Aha. powiedzmy, że, że zmierzałem w tym kierunku. Eee, wiesz, życzeniem moim bardzo takim. E, które chciałbym, żeby się spełniło, e, to jest, że jeden Gamer Score na jeden Microsoft Point. Ach. To by było piękne. No. <laughs> Niemożliwe. Ale, Ale myślę, stary, że. Eee, Ale wiesz, dla takich osób kurde, które calakują na przykład, tak ta to by gry, to, jest to mogliby spoko. na przykład dawać 1200 punktów za calakowanie. No, to by, Bo... by było, to by był sens, jak to DLC. DLC. Właśnie. To by było taka no. świetna maszyna napędzająca, nie, że jeśli ktoś albo 600 nawet stary, 600 DLC kosztuje 1200, ty dostajesz połowę. Zawsze wydasz tą połowę no, A więcej. Kupisz, no, kupisz, kupisz. Bo jest w promocji. Bo jest raz, że jest niby dla ciebie w promocji, dwa rzeczy o ja pierdole, ale docenili mnie, nie? przeszedł. Poza tym pole... mam już salaka w tej podstawce, to trzeba no. mnie spróbować w DLC, nie? No. Mhm. Prosta sprawa. I, ale to byłoby zbyt piękne, jeśli byłoby jeden do jednego. Może być tak, jak ty mówisz. Zobaczymy, co jeszcze będzie w tym temacie. Ja, ja, wiesz, to... ja myślę, że będzie tak stary, że. Dla osób, które mają 45 tysięcy gamerscore, mamy 600 punktów MS, a dla osób, które scolakują dodajemy 5. Mhm. Albo że skończyć się na tym, że to będą po prostu jakieś... E, Gifty stare... Dla, dla, no, dla albo avatarów, z Takie pierdoły, nie? No, albo motywy. Te można wykorzystać na motywy, nie? No, coś, co bardzo. powinno być, kurde, za darmo. Prawda, tak? albo awatary, do Ja sobie do. kupiłem motyw, pamiętam, na Xboxie z trójki, 3. Mm. No, I taki byłem wtedy, nie podjarany tym Bf em W ogóle mówię, nie, zajebiście, mam motyw z BFA a jeszcze opłatkę, kurde na iPhone'a, z BF'a, w ogóle BF nie? No i jakby przez cały czas mi się to podobało, nie? Ale już po dwóch tygodniach, jak mi trochę ta e, ekscytacja tą grą przeszła, to mówię, nie no, wygląda za jej zajebiście. Tałka ci zmiechła. No. Tak, ale wart, kurwa, tych 300 ms points'ów, czy ile to tam kosztuje, nie to było? Nie, było. No nie było. To nie było, to nie było, to powinno nie być było, za darmo. Bo, no to... To za darmo. No nawet za 4 zł nie? Ale za 4 zł, a nie za 15, nie? No to powinny być kody w tych jebamy. I moim zdaniem to końcu, w końcu... I moim zdaniem w końcu to oni powinni wprowadzić normalną walutę. No Bo ja, jak widzę, stary, w komentarzach właśnie, jak 10 moi znajomi rozmawiali o... o, o Battlefieldzie właśnie, jak widzę, ile kosztuje DLC do... ten Cross Quarters, nie? O, pewnie 1200 ms pońców nie? No. To ja tak wiem, że to jest mniej więcej 50 zł, nie? No, mniej więcej. Tylko tak sobie myślę, że wolałbym usłyszeć, że kosztuje 46,90 nie? Było <śm> no, łatwiej, no. Bo nawet w euro, no już w euro, nie? Bo człowiek sobie to mnoży po prostu razy 4 i tyle, nie? A tak, ten kurs MS Pointsów musisz jeszcze podzielić właśnie przez kurs walutowy. Zobaczcie ile to tak naprawdę wychodzi, nie? Z dolarów czy tam z euro na polskie złotówki itd. i tak dalej. Zwłaszcza, że jest ten polski marketplace yy, na Windows Phone jest po po w złotówkach w Windows Store jest w złotówkach, nie ma żadnych MS Poinsów. No tak, no bo, ale to jest inna opcja. Tak jak trochę inna platforma ciągle. Nie powiązana, no tak? Ale... No, niby tak stare, że to jest inna platforma, ale robi się kurde z graczy, wiesz, jakby debili, nie? że oni potrafią tylko w punktach kupować. <grym> no, to jest waluta zawsze, jakaś no, no... waluta, nie? No tak, no tak. Dobrze, że kredytami nie płaci stary. <grym> no. Dobra, co się jeszcze działo w tym świecie dziwnym? Eee, Wyciąg 56-stronicowy dokument z 2010 roku, który miał pokazywać plany Microsoftu odnośnie Xboxa 720, najgorsza nazwa Ever. No, e, miało, też czytałem. miało się tam znaleźć miał się tam znaleźć Kinek 2.0, jakieś okulary. E, Xbox sam miał być ileś tam pierdyli razy mocniejszy od tego, który jest teraz. Strzelam, że zupełnie 6. Nie wiem, to jest zupełnie... nie, nie prześledziłem tego, minusa, bo wydało mi się totalnie z dupy, bo wszystkie takie newsy traktuję totalnie z dupy. E, Premiera konsoli miała być w 2013 roku. E, mówiłem już o tych e, Kinect 3D glasses, tak, jakieś pojebana no opcja. By jazda, jakby faktycznie to wypłynęło, to. Ukrywa. No i wszystko miało być, miał być Blu-ray, czyli to co musiało być, tak? I co, co, co, co, co? A, i miało, miało to wszystko kosztować e, 300 dolców, czyli bardzo mało. E, ten dokument, który wyciekł, od razu został zdjęty. Bez... Firma, która się zajmuje tym... Jest przedstawiciel Microsoft w tej sprawie. nie, to z, z tej samej firmy wyciekło, co obsługiwała Watykan. <laughs> to ten sam człowiek. Na pewno, nie mają takiego jakiegoś dziada nie jak który wypuścił tylko rzeczy do internetu, bo myśli, że to jest jego, nie wiem co, Podstawnie, że no. mail. Um, dobra, um, wiesz co, ile z tego jest... Prawdę? myślę, że 2013 jest prawdą. Może być prawdą. Ten, ten dokument był opublikowany w. Miał być, Myślisz, że, bo, bo, bo ja mam no takie wrażenie. Nie, że zostanie, pojawi się. Pamiętacie. Pojawi się jak? No, no, no, no. Pamiętacie, jak wychodziło PlayStation 3, to była już taka sytuacja, że e, wychodził God of War 2 na PS2 i mówiło się, że już w tym momencie więcej z tej konsoli nie wyciągniesz, nie, że to już jest no. kurwa granica i to było tak, że od roku się mówiło, że już kurwa konsola stoi w miejscu nie? nic się kurde więcej nie, nie wydarzy, nie? Xbox trochę był mocniejszy ale też to jakby stało w miejscu nie? a teraz wychodzi na przykład, nie wiem, Watch Dogs i wszyscy kurde mają szczęki po prostu na ziemi jaka zajebista grafa no i ja po prostu myślę, że 2014 to jest kurde najwcześniej jak oni zaczną o tym myśleć. Znaczy ja od 2013 i... mówię o okresie świątecznym, nie w końcu roku. Aha, myślę, że ten w ten sposób wtedy myślę. Wypuszczą. Tak, ma święta. Myślę, że na Q3 następnym może zapowiedzą. Tak. nie myślę, że powiedzą, że to był najlepszy rok dla Microsoftu. No, jak co roku. Wprowadziliśmy po prostu mega kurwa zajebistą, <coughs> y, który pozwolił nam przedłużyć y, ten cykl życia konsoli o kolejne 5 lat. No starek. Przecież zobacz. To jest ale już rozmawialiśmy najpierw... o tym Macie tydzień temu, że im się to nie opłaca po prostu i to wszyscy wiemy, ja po prostu strzelam. Myślę, że 2013 jest spoko, No, koniec. No, ale bo, po co powtarzać? O tym chciałem. Próbować. No bo tak się Kinek 2.0? Nikogo. Nikogo. Okulary 3D nie wpierdalać, bardzo. To jest w ogóle jakiś chory pomysł. Yy, 300 dolców, ok. No. Bardzo ok. Bardzo. Ale pewnie my znowu będziemy mieli do czynienia z wersją Arcade i wersją... Premium, no tak i się... premium pewnie będzie kosztowała tyle kurwa co dwa iPady. No z 500, no nie więcej. 500, no nie więcej. A myślisz, że co zamontują w konsoli dysk SSD, to by było fajne. Bo, ale I nie jest wierbali... potrzebne. Dlaczego nie jest? Nie, myślę, że nie jest potrzebne. Ale wiesz, jakby przyspieszyło to czasy ładowania, stare? Nie, chyba nie. Bardzo Jakbyś miał. To zapisane na tym, na, na dysku, tak? Chyba. No Bo nie. dysk na konsoli, chyba Jeśli nie masz zainstalowanego tego na. Yy... Dysku, tak? Wykorzystuje pamięć RAM. No właśnie. Nie, tylko ma to do save'ów, ten dysk, który masz i do, nie wiem, DLC. Tak, tylko jakby technologia, nie? w której jest zrobiony dysk SSD, no. czy załóżmy ta pamięć flashowa jest zupełnie inna i czasy są po prostu... No już, tak, to, to jest. To mega przyspiesza. No, no, gdybyś, to gdybyś miał tak, grę po prostu ściągniętą z, z, z Marketplace'u, nie? Tak, ale jakbyś, jak instalujesz grę na dysk no. z płyty, to on z tylko a sprawdza, czy jest płyta w napędzie, czy tak. masz grę rzeczywiście, no. ale ja, wiesz, powiedzmy, że masz wersję okrejoną bez dysku, albo z no. bardzo małym dyskiem, jak teraz tam 4 giga na przykład, no to wiesz, tam ten dysk że tylko do zapisu sergi i tak No ale myślę, że im się nie opłaca, bo ta technologia jest jeszcze trochę droga. No a taki kurde 64 giga na save mogliby wrzucić, nie? <laughs> a ile by kosztował? 64 giga z 20 zł. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle. No i e, z tego co, z tego co słyszałem e, od znajomych, to na przykład jak zainstalujesz Windowsa na dysku SSD to 7K ci się odpala 10 sekund No zajebiście. A jest duża, duża różnica w szybkości na przykład nie wiem, ładowania Battlefielda, nie? Mój znajomy sobie zainstalował Battlefielda po prostu na dysku, na dysku SSD. Ma mm. tylko na nim Windowsa i BF-a. A <śmiech> podstawa. Pro... Tak, resztę ma jakby zainstalowane na normalnym dysku. Mm. A BFA, żeby się szybciej ładowała mapa no, na dysku SSD. Żeby jest szybciej yy, łoić, tak, Nobów. No, mhm. I jakby jest, jest zarówno, zauważalna jakby różnica w prędkości, tak, bo to, że oni wprowadzą na przykład... No na jakim mogliby teraz procesorze? Powiedzmy, no trochę mocniejszym procesorze niż ten Intel IV Bridge, nie? To tam, nie wiem, miałoby 4-8 rdzeni, nie? Mhm. Powiedzmy. No i co? z tego wyciągnął. Na początku mało. Na początku mało, potem wyciągną trochę więcej, a jak wmontują tam dysk 7200 obrotów, to znowu się w pewnym momencie zatrzyma na tym, że będą mieli tekstury, załóżmy, wielkość, nie wiem, 20 giga i one się nie wczytają odpowiednio szybko, nie? Mm -hmm. I będziecie biegali po jakiejś tam mapie i, no ludzie, z... o, kurwa, doczytała mi się ściana, nie? No. <śmiech> Zrobiłem takiego screena właśnie, jak stoję gdzieś na, na mapce w Diablo i stoję w powietrzu, nie? I myślałem właśnie, że takie sytuacje w grach... Anno do Mini 2012 nie będą miało miejsca, ale widzę, że nadal można ja stać tak. w powietrze no. Nam się ostatnio wczytały drzwi tak dziwnie, Max się pewnie, no. więc to też było śmieszne Więc jakby to by pomogło ominąć pewne problemy, nie? No tak, aczkolwiek no. wtedy mogłaby konsola, myślę, na starcie kosztować i z 700 baksów Bo dodaliby, by kurde pada, który, wiecie, oni mają zawsze takie zajebiste pomysły, nie? Pada na przykład, którego ładujemy indukcyjnie, nie? Czyli dodadzą jakiś tam sprzęt, który się kładzie pod telewizorem i na niego kładziesz, pada i ci się dotykowo bo nie że wypierdalali. Ale wiesz, jak sobie pomyślisz tak realistycznie, to tak jak rozmawialiśmy wtedy, nie? w poprzednim mm. odcinku, nie ma jakby rzeczy, którą mogliby realnie w tym momencie dodać, która no poza ale... lepszą grafiką by coś zmieniła. No to wiesz, wolę, żeby dawali jakieś pierdoły, które ulepszają, wiesz, wpływają na gameplay niż tylko to, to, no to co w jakiś sposób... to jest, sposób procesor no, graficzny. No, i... no właśnie nic. I, I nie chcę, żeby pakowali, wiesz, czas i pieniądze, w opracowanie technologii indukcyjnej czy jakichś, nie wiem, Smart Glassów, czy Nie, Smart Glass akurat może być jakimś. Yy... Masz iPada, tak? I wiesz, może będę miał yy, Windows tam tablet, nie? No tak. Będę miał twarz surfera. Po prostu no, chcemy, chcemy, chyba wszyscy chcemy jakieś innowacji w gameplayu, nie? a kiedy to nastąpi to... No, a co sądzicie o tej polskiej gierce na, na PS3, datura? Na co ja mogę sądzić? No widziałeś? Nie, nie widziałem. Hmm. Ja, co mogę sądzić o tej że skoro jej nie odprawę? A sorry, widziałem, no dobra, 10. 10 na nie? 10. No <laughs> a to oceniam tak. jak standardowym jest pisma. to, to może obejrzyjcie, bo... Jest... Myślisz, że jest kotem? Kto jest kotem? No tak gierka? Bra. Jest kotem. Dobra, zajebiście. to obejrzę sobie. Mówisz, że jest spoko. E, obejrzałem sobie gameplay ze Star Wars 13.13. 13. No, fajnie. Fajnie. Fajne. Fajnie. I dobrze fajnie, wygląda bardzo. Y, y, wygląda dobrze, ale no to strzelanie było takie jeszcze trochę. Nie było kresowe aż tak fajne. Ale no. było w porządku. Mm, graficznie jak najbardziej jest bardzo, bardzo ok. Dobra. A co jeszcze? macie? może teraz ty? Może teraz ja? Może teraz ty? No wiesz co? Trochę przeginasz szpała w tym momencie. Ja jeszcze sobie o tym Diablo no, O no. właśnie, Radon, może ja ci tutaj ściągam dam. Proszę No bo jest taki... Mm, bo że... jest wielkim graczem Diablo No przecież, Widzi oglądam, teraz oglądam trzeci, trzeci screen, <śmiech> który <śmiech> widział w życiu z Diablo Oglądasz teraz, to jest Diablo? To <śmiech> nawet nie jest screen to jest koncept no, tak jakiś, Jakieś, no. Taki Wiatr. robiony przez gimnazjalistę. bo Hunter. No bo e, Sperm z najnowszym update'em, tak? Chyba najnowszym. No. Macie który jest najnowszy? Jest... Uwaga, to na fana. 1.03. O, dobrze, A. dobrze, modlisz się do tego. To wszyscy nowi, nowi, nowi gracze, którzy zakupią e, grę w cyfrowej dystrybucji będą musieli poczekać aż 72 godziny aż Blizzard im weryfikuje e, ten kod czy jest. E, znaczy w ogóle wersję tak? autentyczną, właśnie. Przez ten czas będą mogli tylko grać w tej wersji starter, tak, jakiejś tam okrojonej. No i spoko. Spoko? No. Nie wiem, dla mnie to jest jakiś... Że mogą grać starter. No, Chyba stary. No, ale... Dla mnie to jest po prostu stwierdzenie, ale... że wszyscy gracze są... Złodziejami. Z, sami, z tak naprawdę. Po pierwsze i... płacisz za wersję elektroniczną 250 złotych. za tą kupioną od nich? Tak. Tak, tak To, tak, to oni... oni weryfikują swoją? Muszą. Może mają jakiś kurwa problem. Ja no, powiedzieć. Ja kupiłem taniej kurwa na KEP. Jestem zadowolonym klientem. Nie? Ale nie, to Maciej kurwa, ty nie rozumiesz problemu. No ja rozumiem. Bo ty że... już masz grę i masz no, no. na to co się będzie działo później. Ale to jest już tak jak Radom mówi, wszyscy jesteśmy w oczach Blizzard'a złodziejami. No trochę tak kurwa jest. Ale ja i ten... wiesz, i coraz bardziej i wszyscy kurwa wiesz, głaszczemy Blizzarda po pizze, przynajmniej wszyscy ci, którzy wiesz, jarają się diablo, ja nie mówię, że jesteście źli, bo ja się diablo, tylko że wiesz, no Blizzard po pierwsze może sobie dyktować swoje ceny. Może wrzucić ile za 50 euro, tak? Jest. No, ale tyle wszystkie gry kosztują na PC tam nie zachodzie. Nie więcej. No, 60 na no dobra, ale po prostu krajom nie słychaj za to. Ograniczają graczy, mus, nie, musisz być ciągle podłączony do neta. No. Teraz musisz się, czekać 72 godziny, więc... I, I wiesz, no to jest kurwa... Ale tak. u nich w sklepie kurwa? Nie wiem, no... No niemożliwe, stary, no bo u nich w sklepie, kupujesz o nich w sklepie, nie? New copies purchased through Blizzard's online store. No dobra. No, dobra, no. No, Nie? Ale nie wydaje ci się, że robią wszystkich w chuja i jeszcze wszyscy się z tego cieszą? Trochę mi się tak wydaje, ale ostatnio były jakieś problemy z tym na przykład, że wypływały jakieś hasła do tych kont, że... Oni ciągle robią ludzi w chuja. Ludziom kurwa kradną konta i tak dalej, i tak dalej. A... Ja myślę, z tego co jakby obserwuję, co się dzieje w tej grze, że to się tak dynamicznie zmienia, bo oni średnio wypuszczają tego typu patrze raz na tydzień, że może za tydzień już tego nie być, nie? A to jest 72 godzin? Tak. Bo... Ale na razie jest. No na razie jest, ale ludzie się wkurwią i oni to usuną, nie? E, I teraz jest <śmiech> w ogóle jest śmieszna sytuacja, bo może składać preordery, na nową dostawę Diablo. W no temat. wiem, to, to właśnie jest, o tym jest, chciałem to jest, powiedzieć, to jest, to jest kurwa dopiero jazda. To jest jazda, to, to jest chyba prawda. To w, w Gramie można na, na Gramie chyba widziałem coś takiego, to bardzo mi się podobało. Wiesz no, stary, nie, nie, nie, nie wiem nawet wiesz co mam powiedzieć, nie, na ten temat. W każdym bądź razie wiem, że jakby z takiego powiedzmy pseudoprawnego punktu widzenia jest to kurwa możliwe, stary. Nie? Jest! Bo oni mają swój ten terms of service, nie? Tak i oni to jest ciągle sklep, nie? Sklep internetowy i oni mogą na przykład powiedzieć, że dostawa gry trwa 72 godziny Mhm mm mm. Nie? I nie Poza rady. tym to jest jakby też napisane, że up to, nie? 72 hours No tak, no Więc moim zdaniem to jest tak Kupujesz grę, oni ci dają klucz, ale muszę... Bo ja, ja czuję ten problem w tym mniej więcej Wyciekł jakiś generator kluczy Mhm mm mm ich system, który sprzedaje ci grę, nie jest kurwa w żaden sposób połączony z Battlenet'em mhm. Czyli kupujesz tak naprawdę, tak jak na k.pl kupujesz klucz, nie? Mhm. Tyle, że kupujesz od Blizzarda go trzy razy drożej Więc, kiedy skopiujesz sobie ten klucz od nich i wklepiesz go do Battlenetu Oni pozwalają ci ściągnąć grę i grać już sobie mhm. w tą edycję Starter, nie? Mhm. Ale muszą... W... W ciągu 72 godzin zweryfikować to, czy ten klucz faktycznie pochodzi od nich. No tak. Bo między tym skopiowaniem i wklejeniem tego kluczu, jakby przez ciebie, mogło coś tam nastąpić, klucza, nie? Chyba. Klucza, kluczu, tak, klucza bardziej. No bardziej. A, I jakby to, co mogę powiedzieć, i to, to co mnie kurwała przez cały czas zastanawia, jakby jeśli chodzi o Blizzard. Mm. A, no Mają chłopaki jednak doświadczenie z tym wow nie? Mają, no mają. największego MMORPG na świecie. Ewa. Że oni kurwa tego nie przewidzieli, nie? Że serwery im się wyjebią, mhm. że będą co? sprzedawali te klucze i będzie jakaś potrzebna weryfikacja, że trzeba może połączyć te dwa systemy, to mnie po prostu rozpierdala, że jest firma, która sprzedaje miliony gier na całym świecie. Chyba naj, najwięcej ciągle jakby to, to Diablo jest numerem jeden, tak? Jeśli chodzi o taką natychmiastową sprzedaż. Na PC na pewno. Na PC e, Czekamy na GTA 5 tak, i nie przewidzieli, i nie przewidzieli tego, że Coś takiego może się dziać, nie? Tak. Że... Maciek, Maciek, ty słuchasz Fantasmagiery czasami i przy okazji premiery Diablo 2 3. No. Diablo 2 jeszcze nie nagrywaj wtedy. E, czy się, tak, czy Benek, no. inaczej tak. Opowiadał o tym, jak pracował w pewnej firmie telekomunikacyjnej z tego czasu. No tak, pamiętam. Pamiętasz tę anegdotkę, więc to jest to samo. Że dobra, streszczę, że po prostu oni wiedzą o tym, że się zjebie i że mogą coś z tym zrobić, ale to się kurwa nie opłaca, więc zostawimy tak jak jest. A przy okazji, wiesz. No poza tym jest coś takiego to jest zajebiste stwierdzenie, które powiedziała kiedyś moja matka, jak przyszedłem do domu, jakiś tam rodziny. Maciek najebał się! Nie i, <laughs> To, co, to zawsze mówię, mi moja matka mówi. I mówię, Bartek, I mówię I mówię, mamo, no za bardzo się tą robotą przejmuję, ona no, mówi. Nie przejmuj się tym. To tylko praca. I ktoś sobie, stary, pomyślał tak. Wyjebią się serwery, nie? A potem sobie pomyślał, to tylko kurwa praca. Nikt nie umarł. Nine to five. No, nikt nie umrze. Jolo kurwa! No, rozumiesz, wiesz o co chodzi? Nie ma o co chodzi. Wszyscy się kurwa tasują, a dla nich to jest tylko i wyłącznie praca. A poza tym wiesz, jak się wszyscy tasują i nie mogą grać, to jest większy ruch i więcej się o tym mówi, tak, więc jest darmowa reklam. się nakręca, nie? to sprawa. Chyba ten świat jest No, To, się A... nie opłaca i wiesz, to nie opłaca, że generalnie nie opłaca się męczyć, nie? No bo po chuj, i tak kupio. A y, to jest też dobre, bo w Polsce jakby była taka sytuacja, że tą grę wypuszcza na przykład Techland albo Cedep i by był taki fuck up z tymi serwerami, to polski dystrybutor czy twórca by się obstrał po prostu ze stresu, bo wszyscy tak do tego poważnie podchodzą, nie? Że pierdole, nie? A oni są kurwa na zachodzie, nie? Oni są 60 lat przed nami i już mają wyjebane na robotę, nie? Już się zapierdalają na umór. No, Więc jak się serwery wyjebały o drugiej w nocy, to jest 8 osób na dyżurze, <grym> nie, w serwerowni, a reszta kurwa kima spokojnie, nie? Rado przyjdą to, że... informatycy, ma, ma, ma. No, no, no, Tak jak oglądaliście pewnie ten The Social Network, nie? No. Tak jak tam Zuckerberg wyjebał tą sieć na, na, na Harvardzie. ktoś znowu dzwoni, muszę wstać, nie, <grym> wiesz. Sieć leżą, um. Nie, nie, nic się nie stało, nic się nie stało, to nie udało ci się nic zniszczyć, nie? nie, nie, nie ma w ogóle tematu, nie? No to jest tego typu gadka po prostu, spoko opcja. Radoff od ciebie niąsł jakiś bo... A to było od Radoffa. A no tak, Radoff, a kurwa zniszczył system. No. Już zapomnieliśmy, że to było od e, Counter Strike, Global Offensive. 20, któryś tam, kurwa sierpnia? 21 chyba sierpnia. Wychodzi? Wychodzi. Zajebicie. Na Xbox Live nikogo. Na Xbox Live nikogo, na PC wszystkich. Zajebiście to samo, może kupię. Może A ile kupić? ma kosztować? 1200. Na X. Czyli co 50 zł? 15 dolców to jest napisane. Gierka? No, gierka? Gierka? Gierka. No mówisz, pełna? Pełna. pełna. Cześć, to 12! <śmiech> Czyli zagramy w grę. Net for spet. Koronca no gorąca przestrzeń! A widziałeś ten filmik jak pokazuje prace konkursowe, co mu wysłali w Minecraftzie? A to nie. To jest zajebisty zamek! To są takie gry, takie plakaty! Ten gość zrobił takie plakaty ze wszystkimi grami, które recenzowałem, stary! I zrobił takie plakaty, są na ścianie w środku tego, tego zamku i... Jest białe takie płótno, nie? Jakby wisi i są wszystkie te, kurwa, przez jego poprzepierdalane nazwy tych gier. Network nie? wiem tak chodzi, nie? Po tym Minecraftzie, Network Speed Pet, to fajna kurwa. Ty, się z kurwa, moim idolem. A, najlepszy jeszcze był jakiś inny konkurs, taki rysunkowy, żeby nie Rysunkowy, co mu kurwa, tu z ludzkich kości, bardzo interesujący! jest to bo najgorsze, że ja piszę egzamin, kurwa i mi się to przypomniało i zaczęło się ryć laska się pyta, dlaczego się śmieć a ja nie wiem już nie, tak ale w tym Minecraftcie ja też mógł kotasy robić z tym kockow i on mówi tak, ale mówiłem wam nie miało nie być godów. kodów kockow 12 no goście jest kurwa dole po prostu ale patrz jak to się wszystko od Counter Strike'a on na pewno go zrecenzuje w 15 klatkach bardzo fajna gra! Ale... Tu są takie pokazówki! No. A ja nie wiem jak to się klika! Nie przy kaszankę, więc w są takie odcinki, człowieku! Rozumiem, że to ktoś z swoich widzów polecił. Tak, nie żebyś tak. obejrzał i się czegoś nauczył. Właśnie wiesz, biorę przykład z tego, bo jest dobry dział. No. Może go kiedyś zapraszam? Może no. odpowiem. Właśnie może go zaprośmy na podcast. Może być spoko. Cześć z tej strony klocuch! Ale bez kitu, teraz to obczaiłem, ogarnąłem to Mówi, że sława internetowa. No Może po prostu. Popłyniemy na nim <laughs> To jak my się nazywał Counter Strike według niego Counter Strike Uuu. Kurde wiem bo tak w gimnazjum gdzieś taki mówił. Counter Strike Tak Counter Strike Dobra e, Radolfa jara, jara, jara się na twoim tablecie HTC wielkości Ile to jest te 4? Tylko si, nie wiem. 4 centymetry? Nie, to chyba nie 3. 3? 3, 3 i pół? Nie, na pewno to jest. Nie 3, półtorej nie, nie pół. nie, nie z iPhone. No to 3. No, że 3. 3 cale. Co to się jara? Co to się stało? No, no zobacz, Magic. Magic, Ma tak. Ma fanem Magika, Rado. Rado, no. To jest na jakiś, nie wiem, dziwny sprzęt, którego nie znam. Na gejpada jest, ale też. Na gejpada będzie Magic? No jest właśnie. Ja już nawet. Ja już ściągnąłem. Tak? Tak? Za darmo jest? Za darmo jest! Naprawdę, 999, Mag... Mag... 999 mega on zajmuje. Ma... Magic, jest 2013 nawet to ta edycja, prawda? Tak? Nowa edycja, zupełnie nowa gra. Rozumiecie, tutaj się klika. Eee, I tutaj klikamy i magic. Magic, Mag... Mag... bardzo fajna gra. Karcianka taka, taka jakbyście grali w wojnę. Taka, fajna gra jest taka ta wojna, że wykładacie jedne. To tu jest bardzo podobne, tylko że macie potwory tam. Eee, co jeszcze macie eee, no te potwory i się czary rzuca fajna gra, ale nie ma pokazówek <grymne> <grymne> o stary zajebista. ja umiałem robić owieczkę basie, kurwa kiedyś cześć, tutaj KOWIECZKA BASIA! Czyli dużo różni. No, no, no trochę. Klocuch jest to sobie. No Może klocuch tak naprawdę to Jules. Basia. No! To by był spisek. No. Tak jak jest ten mem z tymi, z tymi japończykami, którzy muszą coś nowego wymyślić. No, tak, no to jest klocuch. No. Jules tak siedzi kurwa co tu by wymyślić. Klocuch. Dobra, i no, tak ja zagrałem sobie w tutorial. A można grać, a można grać w tym. Dobra, jest taki myk generalnie, tak? że jest online jakiś, tylko że tą wersję, którą ściągasz jest za darmoszkę, czyli jest tam jakiś, wiesz, trochę tam kilka starć, możesz sobie przejść tutorial i inne takie, jest, jest kilka deków. A full wersja, gdzie masz przez, wiesz, całą możliwość jak kilkadziesiąt tam talita, kilka talikar, multiplier i kilka innych, kosztuje 8 euro 8 euro? 8 euro! Naprawdę? No. Okay, 8 euro to będzie razotówka, bo ja to będzie Oj, czulas, ale to się to ciągle to... bardziej opłaca niż pół kup... karty. No przecież. No bo się za... bardziej opłaca. No za 30 złotych będzie miał dopiero jakiś tam intro pack czy coś. Co, no. co, no, ale e, graficzka jest fajna, na iPadzie jedynce chodzi całkiem w porządku. O, Mogłoby szybciej to... chodzić, ale generalnie. No i fajny, cool dwotek, bo też kupnę na... sobie pogramy. Bo to jest na na na na na, na, na, na, na bazie tej nowej edycji, która ma być nie. No. I za na iPadzie trójce u Ciebie Maciej będzie zajebiście śmigać. No ale nie ściąga się, bo Radolfa włączę za wiadło. Hmm. Nic tu naciskaj, bo przerwę Dobra. O, już się załadowało. O, już się o, załadowało, kurde. człowieku. Ej, to zajebiście, kurde, bo jest, szczerze kurde, mówiąc jak... Wajmuje, nie? No giga Aha, to dlatego się tak ściąga No A, bo jakby też się zastanawiałam, jak e, ściągałem sobie ten Planet Plan Planescape, coś tam, Walkers? Planeswalkers, tak, Planeswalkers, Planeswalkers tak? No To właśnie myślałam o tym, że to by była zajebista gra właśnie na iPad'a Ale A, na, na iPhone'a, nie? Bo możesz usiąść jakby ze znajomym W ogóle zajebiste by było takie połączenie jak e, e, Jest przy Monopoli, Monopoly, na, czy przy scrablach na iPada że masz tą planszę z. A i się obraca według tego. Nie, nie, nie, nie. nie, nie. Masz planszę na iPadzie, Aha. a na iPhone'ie masz tacki ze słowami. A to jest Scrabble, bo... No a, w Scrabble. A w tym. No i zobacz, to jest. Oh, sorry, radę, pokradłem <grym grym> Ci. Za 79 jest pełna wersja. Uh -huh. Ej, no to nawet nie jest tak źle, to można sobie w, co kupić i to przetestować, się. Kąsi zrobić. Można sobie kupić. To jest właśnie i moim zdaniem to jest właśnie fajny kierunek tak? jak, jak gry na iPada powinny wyglądać i to jest taki dobry typ gry na natalki. No tak, na bardzo dobry i strategie turowe i tower defense no, są bardzo no, fajne. Na w no masz dwie talie? No nareszcie podstawowej, tak? No. no. Ja tylko pokażę pokaż buleratoria tak ja? do wszystkich. Do wszystkich, czyli? No, o. Po, tak, dajdzie, po, mam dajdzie. nadzieję, że widzicie. Tak, no. na pewno no, przez mikrofon, mm. <laughs> bardzo inteligentnie. <laughs> <laughs> A... Nie wiem, ja tylko zagrałem tutorial, bo jestem zupełnie nubem, jeśli chodzi o, o Magic jest łatwy do ogarnięcia, to jest Jeszcze tak banalna gra, że... No. Właśnie najłatwiej jest to ogarnąć w ten sposób, jak grasz no. na komputerze, albo na tego typu urządzeniu, no. bo jakby komputer Wszystko ci podpowiada i tak, albo... podpowiada ci kolejne ruchy, nie? Mm -hmm. Wiem, no, że no, jak ja próbowałem, jak no, na początku no, próbowałem się nauczyć właśnie grać normalnego Magica, to najtrudniej było mi ogarnąć to, na jakiejś zasadzie, załóżmy, przechodzą te tury, tak? Jak to się mhm. wszystko a. zmienia, kiedy korzystasz z lądów, kiedy tapujesz te lądy i tak dalej, a jak grałem sobie na Xboxie chociażby czy na PC mhm. no to jakby masz tą podpowiedź, nie? Co, no się, jest. co jest kolejne, nie? I potem jak pograłem na kompie, to jakby gra na stole w ogóle nie była dla mnie żadnym wyzwaniem, bo wyzwaniem było tak naprawdę wtedy tylko złożenie talii. To mhm. Mhm. No No, no, no. A, a... W ogóle tak naprawdę do większości karczanek powinno być takie pisane programy po prostu w będziesz mógł sobie pograć, tak żeby ogarnąć no. ten system. E, jest Potem. też wersja na Xboxa tej gry. No tak, tak. Tej, właśnie tej konkretnej, tak? No tak, tak, bo miała właśnie równoległe premierę no, no no stres. Oczywiście. Bo wcześniej był ten plan Planscape, tak? Było, było. Plan No i to jest całkiem fajnie moim zdaniem zrobione. No to tak graficznie nawet fajnie mm -hmm. wygląda. Jest taki stół w 3D, no spoko. Spoko gierka, właśnie jak byłem taki nakręcony na tego Magica, żeby w to grać, to. A właśnie jest tak, że ludzie grają, spotykają się i grają na normalnym stole, mm. ale na ogół mają jakąś wersję też cyfrową i napierdalają wieczorami przy kąpie, nie? No. Mm. Bo musisz, jakby też trenować. w jakiś sposób trenować, tak, żeby. A, no, ogarniać strate strategię i potrafić składać się... Składać jakieś nowe talie, jakieś no. dziwne komba, to jest, nie to jest po prostu jakaś magia tak naprawdę. Magia? Ma magia. No naprawdę, ej serio, ja kiedyś czytałem jakieś artykuły jakiegoś typa, który nam składa talie różnego rodzaju. Okej, okay, newsy za nami i uwaga, mamy super specjalne ogłoszenie parafialne, które nie zdarza się tak często, z racji tego, że zbliżamy się do 30 odcinka i z racji tego, że niektórzy polscy wydawcy nas kochają i są w stanie, wierzą w nas. Tak samo, jak wy wierzycie w nas. Eee, mamy do was konkurs! To jest cały drugi konkurs w, w karierze naszego podcastu. A kiedy był pierwszy? Pierwszy konkurs był związany z Call of Duty. A, pamiętam. Ale pamiętam. Lem już nas nie lubi. Pamiętam, to też pamiętam. pamiętam. No, że nas nie lubi. Ale Techland jest ciągle po dobrej stronie mocy. Techland jest twórcą i jednocześnie wydawcą na polskim rynku. E, gry, Mad Riders. która wychodzi na PC na, Wyszła na PC Wyszła na PC, też wyszła na Xboxa Na do nie jestem pewien Ale na pewno jest na PC I mamy dla was e, trzy kopie Zdefanie tej gry tak. Tylko żeby było ciekawiej e, Będziemy rozdawać jedną kopię w jednym tygodniu ha, Game changer taki <świat, Świat wygląda teraz zupełnie inaczej, co? Okej, okay, więc Pierwszy tydzień e, Zaczyna się 24 czerwca, w momencie kiedy ląduje ten podcast. Jeśli macie nie wrzucić tego podcastu 24, będę bardzo zły i wszystko niszczy nam całą no, ideę. E, zgłoszenia przyjmujemy do niedzieli następnej, do 1 lipca, do 23.59, dobrze pamiętam. Tak, czyli mm. do końca doby. Tak, i do wygrania jest, tak jak wspomniana przed chwilą przeze mnie, Gierka i przez Maćkę. Mm. Tak. Na wersji na PC. Tak. Na PC. Zafoliowana. Zafoliowana, nówka, niepromka. Nieprąka. Nie <laughs> Jeszcze tego nie rozminiliśmy, jak sprzedawać prawki. ale do, może dlatego, że mamy pieniądze na baterię do kamery. Dobra, nie ehm, i tak, musicie coś zrobić dla nas, ehm, nie dla nas, tylko może dla teklandu trochę, co Maciek? Trochę tak, myślę, że dla teklandu. Że, a, Tak, to się przyda Dataklanda Tak, więc zadanie konkursowe na pierwszy tydzień ehm, polega na tym, że... Żebyście nam wysłali na adres Maćka, Maciek. Nie, na adres Maćka. Na adres konkursu? Na adres konkursu, nie. Po prostu na naszej stronie, w opisie tego podcastu znajdziecie linka i na naszej stronie znajdziecie specjalną sekcję, gdzie będziecie mogli dodawać po prostu odpowiedzi na pytanie konkursowe. Wow! Które brzmi, jak twoim zdaniem, powin... Co? Jak twoim zdaniem powinien wyglądać Dead Island? Kolejne dwa. Niekoniecznie dwa, ale... Kontynuacja. Kolejna kontynuacja: Dead Island Co powinno się w niej znaleźć? Mniej więcej Czyli jest bardzo szerokie. Szerokie, tak. Mhm. Możecie wrzucić. Ja na przykład chciałbym, żeby były konie, żeby, moż, żeby były lizaki, zombie konie. zombie konie. Zombie konie to by było. Zombie, osobiste. Awesome. Awesome. Awesome. Awesome. Awesome. Osomiste to by było. Osomiste. Awesome. Awesome. <laughs> chciałbym, żeby jeszcze były wybuchowe lizaki, nie wiem dlaczego. I każda gra, która ma kanu, jest spoko. Więc powinno być kanu, konie. Wiesz czemu konie są ważne? Dlaczego? Koniec najlepszy rehabilitacji, starych. Szczególnie tej umysłowej, prawda? <lacht> <gulia> <gulia> <gulia> Więc... Całkowicie jesteśmy zależni od waszej inwencji, tak? Dobrze, powiedziałem, No decyduje, nie, decyduje że... o tym, kto wygra, decyduje tak naprawdę to, jak się popiszecie swoją kreatywnością. Tak, no. i jak bardzo nas zaskoczycie. No, no I kto przygotuje taką najfajniejszą myśl? Ale jeśli wam się nie uda w tym tygodniu, będziecie mieć swoją szansę w następnym. Jeszcze, Jeszcze w następnym. następnym. Bo my jesteśmy fajni. <śmiech> no dobra. i to chyba tyle, co mieliśmy do powiedzenia w tym odcinku, to był 29? Nieźle. Tak. 29. Odcinek. 29 odcinków się ze sobą męczymy. Prawie. No nie tak prawie, bo to się męczyłeś z Grzeszkiem i wcześniej się nie męczyłeś z Radolfem. No ale z Radolfem to nie jest męka, z Radolfem to jest przyjemność. Prosty, nagrywa. Wszystko, Tam... wszystko co robić z Radolfem jest przyjemnością no. <laughs> Przybywanie w towarzystwie Radolfa to jak przebywanie w towarzystwie Papieża wręcz. Prawie, To jest papież Ucałować rękę Radolfa to jak uścisnąć rękę Jana Pawła II no, To będzie w czwartym tygodniu no. nagroda. <laughs> <W czwartym tygodniu laughs> będzie tak. można posłuchać Radolfa w rękę no. Zajebiste Blind Guardian masz no, Ta, ślepy śleper, strażnik. Zajebiście. Zajebiście. w kiedy koncert? Kiedy koncert? <laughs> Dobra. Dobra, kończymy to... Tą... No. Gówno. Pożegnam się, się, powiem, że możecie nas znaleźć na fejsie. Gry na serio. Face się. Face się. Gry na serio. E, na naszym blogu, gdzie możecie zostawić komentarz. Mam nadzieję, że to zrobicie oraz na iTunes, gdzie czekamy na świeże komentarze. I świeże gwiazdki. Świeże gwiazdki, bo gwiazdki są spoko. Razów takie takie gwiazdki na świecie. Mhm. Czy płatki ma no, w kształcie gwiazd? Kiedyś z... były takie czekoladki, kurde, miękki. Były, były. Ooo, ty skurwę, Ruch, jo, o, Wróćcie do tego, proszę. <głosy> <głosy> Rzucam pieniądze powinniśmy... w monitor, nic się nie dzieje! <śmiech> <śmiech> Może powinniśmy zrobić podcast o czekoladach, nie? Wow, ale to jest dobry rynek. No, to jest dobry rynek. Kiedyś no, widziałem chłopcy, profil, profil, profil twitterowy widziałem o czekoladach. Był bardzo popularny z tego no. czasu, ale później się przejadł. Kuchar <śmiech> za suchar. E, dobra. Dobra, więc e, my jesteśmy osobiście wszyscy na Twitterach. Znajdziecie linki do naszych kont na, w opisie bloga. Na, na naszym vlogu, tak generalnie, więc wszystko wiecie, wszystko wiecie, co robić. Wow! Dobra, czekamy na wasze zgłoszenia konkursowe i do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Ja mówię yo. Jako le ambasador mówi yo jako Radolt i mówi yo jako SM Shinobi. I ja jeszcze raz powiem yo. bo lubię mówić yo. Yo! Yo, yo!